Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I są ze mną dzisiaj Hubert Mando-Spandowski. Cześć Mando. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. Oraz Marek Rychu-Wyszyński. Cześć Rychu. Cześć Mando, cześć Jerry. Witam wszystkich słuchających. Spotykamy się w pełnym gwiezdnowojednym składzie, aby zakończyć póki co przynajmniej, jeżeli się nic więcej nie pojawi u nas oczywiście, drugą fazę projektu Wielka Republika, czyli weźmiemy się dziś za książkę autorstwa Kavana Scotta, dobrze znanego fanom Gwiezdnych Wojen, więc o nim tutaj już za wiele pewnie mówić nie będziemy. I jest to druga książka, młodzieżowa zatytułowana ścieżka zemsty no i już chyba na poziomie tytułów widać, że to jest klamra do pierwszej powieści której ja nie czytałem, a którą wy panowie żeście już jakiś czas temu omawiali. Dobrze myślę. Tak, w dużym skrócie tak. Dobra. Ja jestem tutaj trochę tak gościnnie, bo to wy ciągnęliście drugą fazę Wielkiej Republiki, ale uznałem, że skoro raczej chcę pokrytykować tę, tę fazę projektu, to przynajmniej kończącą go książkę przeczytam. No i tak się udało. No i dzisiaj sobie podyskutujemy pewnie, jak ścieżka zemsty wypada jako zwieńczenie fazy, jako no, autonomiczna powieść chciałem powiedzieć to raczej nie, bo ona zbiera tyle wątków z różnych innych mediów, że pewnie autonomicznie się będzie bronić dosyć słabo, no ale właśnie na ile to jest dobre zwieńczenie, jak wypada na przykład na tle zwieńczenia pierwszej fazy, no i pewnie podsumujemy sobie całą drugą fazę Wielkiej Republiki, no ale do rzeczy, tutaj ta powieść dzieli się na trzy części zatytułowane odpowiednio Bitwa o Dżedę, Bitwa o Ścieżkę i bitwa o dalnę, które już nam wyraźnie dzielą fabułę tej powieści właśnie na takie trzy podstawowe odsłony tej historii, ale jako, że mamy ciebie, Rychu, na pokładzie, no to streść może nam wszystkim pokrótce, co tutaj dostajemy. Mhm. Chciałoby się powiedzieć, że to wszystko już było i to nie byłoby tak naprawdę dużym odstępstwem od prawdy, bo Większość tego, co widzimy w tej książce, już było w innych książkach, w słuchowiskach. Tak jak Jerry powiedziałeś, bitwa o Jeddę, ścieżkę i dalne. Bitwa o Jeddę i bitwa o dalne przerabialiśmy już w no, bitwie o Jeddę i w kataklizmie. I tak naprawdę to są te same wydarzenia, uzupełnione o to, co się działo w tamtych książkach, natomiast obserwowane z punktu widzenia członków ścieżki akurat tutaj w tej książce koncentrujemy się przede wszystkim na kuzynkach Ro, na Mardzie i na Janie, a dodatkowo w tej środkowej części bitwy o ścieżkę dostajemy jeszcze wyprawę na Planetę X, której nie dostaliśmy w książce pod <grych> tak, tytułem Wyprawa na Planetę X. I to w gruncie rzeczy tyle. Śledzimy losy i przemyślenia, chyba w dużej mierze Mardy i Jany w trakcie bitwy, o OGD i tego, co się z nimi później dzieje. Widzimy później z jednej strony no, wyprawę na planetę X w celu zdobycia większej liczby niwelatorów. Myślę, że mogę tutaj spokojnie y, sobie już spoilerować. Czy bezimiennych, bo to no, bo w tej jest tej wyraźnie powiedzmy. pada w końcu, tak. że bezimienny to jest ten jeden, a reszta... Niwelator Nivelator. to jest ten jeden, a reszta nazywa się bezimienni. W końcu to padło. Tak, więc... Dostajemy tę wyprawę, dostajemy garstkę nowych bohaterów, chociaż tak naprawdę jedyny, którego zapamięta, zapamiętałem i pewnie wy też, to jest, to jest Bokana, bo cała reszta występuje tutaj na zasadzie postaci epizodycznych. No jest to dziennikarka, tak naprawdę, która się pojawia w pewnym momencie z tak, dosyć ciekawą postacią. Tak, już nie pamiętam jak ona się nazywa, natomiast cała reszta to są postaci, z którymi zetknęliśmy się albo w innych książkach, albo w słuchowisku, albo w komiksach. I oni pełnią tutaj, no takie można powiedzieć trochę uzupełniające role, bo jednak cały czas kręcimy się wokół, powiedziałem dwóch postaci, tak naprawdę trzech. Mardy, Matki i Jany, a dodatkowo dostajemy jeszcze Jediki, nie wiem czy to dobrze w tym momencie odmieniam, ale Mati i Oliwie, które występowały w komiksie. I tak się zastanawiam, czy ktoś tu jeszcze występuje, ale tak naprawdę jeśli idzie o duże role, duże postaci, no to jeszcze mamy trochę Teja i Wildara, ale znowu, tu też są postaci z komiksu. No tak, jest I dużo tyle. tych powracających postaci. Z jednej strony to było, nie chciałbym powiedzieć rozczarowanie, ale zaskoczenie, bo ja byłem przekonany, że tak jak w kataklizmie matka zniknęła, zeszła z planszy, to jeszcze dostaniemy ostatni etap jej planu. Okazuje się, że nie. Co prawda ten plan ścieżki jest wyjaśniony i do tego przejdziemy w pewnym momencie, ale tak jak mówisz, ścieżka zemsty to są wydarzenia równoległe do mm -hmm. większości książek, komiksów z drugiej fazy i zbierają postaci z tych e, e, tytułów. Bo tak jak mówisz, mamy tutaj w zasadzie sparowane postaci, nie? bo Jana Ro głównie e, z Heroldem, e, Mati z Oliwią, Mati z komiksów jest, Marwela i Olivia też z komiksów. Tej i Wilder, no to to są poboczne postaci. Marda Ale też z tym, komiksów. Mm -hmm. Tak, też z komiksów, Marwela Mardaro z tym mhm. nowym bohaterem Bokanom no i jeszcze pojawia się postać z mangi, Aslin Rel i to jest postać w ogóle z epilogu pierwszej ścieżki, czego ja na etapie mangi w ogóle nie skleiłem no i tak naprawdę ścieżka zemsty jest kontynuacją ścieżki zdrady, ma w sobie bardzo dużo z bitwy o Jetę, ma w sobie równoległe wydarzenia do kataklizmu, łączy komiksy zarówno Marvela jak i mangę, więc w sumie jest to takie nawet bym powiedział pełnoprawne zamknięcie tej fazy, chociaż no tak naprawdę zamyka ją kataklizm. Tak, to jest, to jest uzupełnienie. Tak? Tego, te, to, czego nie dostaliśmy. No, ale takie potężne uzupełnienie. Nie? W porównaniu, wiesz, z Horyzontem Północy to jest zupełnie coś innego. E, to jest taka naprawdę taki dodatek do kataklizmu, ale taki duży dodatek. No tak, bo to pewnie sobie jeszcze do tego przejdziemy. Pytanie, na ile ta książka faktycznie zamyka jakieś swoje wątki? Coś tu jest. Natomiast y, tak naprawdę to jest taki, nie powiem, filer, tak? No bo filer to jest jednak coś niepotrzebnego, a tu mamy uzupełnione te luki, które powstały gdzieś tam na przestrzeni całej tej drugiej fazy. No, w uproszczeniu, bo jednak parę rzeczy też tu mam wrażenie cały czas y, gdzieś tam trochę umyka albo się nie kleje, albo jest niedopowiedzianych, ale to jest po prostu, no mówię, pokazanie nam trochę tej drugiej strony i wytłumaczenie tego, co się działo, więc no, traktować to należy przede wszystkim jako. Y, taki może, może nie kodę, nie? Ale, ale mówię, po prostu wypełnienie luk. I to myślę, że bardzo szybko można odpowiedzieć na to pytanie, które ty, Jerry, zadałeś i chyba można to zrobić. Na ile ta książka działa jako samodzielne dzieło? po w moim odczuciu w ogóle, bez, bez znajomości pozostałych części tego, tej drugiej fazy książek, komiksów, mangi i tak dalej, ona będzie wypadała super, super blado. Ona nabiera rumieńców tylko właśnie przez to, że my już wiemy, co się dzieje, a potrzebujemy trochę dodatkowych informacji. To znaczy ona powtarza część wydarzeń, nie? Ta cała bitwa o Jetta jednak... Jest tak, jakoś tam tak. zrozumiała, nie w pełni, ale jest zrozumiała, no ale tak, tak, no wypada jednak znać Bitwę o Jetę e, i to sobie jako dodatek doczytać, który dzieje się gdzieś na boku z innego punktu widzenia, tak samo z innymi książkami. No ścieżkę też by wypadało znać, chociaż Jerry nie zna tą pierwszą ścieżkę, ścieżkę zdrady, mm -hmm. bo jednak no e, t, trochę nawiązujemy do tego, chociażby e, z trochę postaci mocno. powracających, no pojawiają się wizje, nie? To nie są bohaterowie, bo oni umarli w ścieżce, ale zarówno e, Kevmo, jak i Korplot, e, czyli dwie siostry Ro, dwie kuzynki Ro, Marda i Jana, mają swoje takie duchy, tylko nie, nie w dosłownym tego e, słowa znaczeniu, no, mają swoje wizje e, swoich kochanków z pierwszej książki, którzy im towarzyszą mm -hmm. przez w zasadzie całą powieść. Znaczy, bo ja tak zawiesiłem to pytanie, no bo właśnie ja się zgadzam raczej, Rychu, z tym, co ty mówisz. To jest książka, która autonomicznie według mnie się nie będzie bronić. Jeżeli ktoś sięgnąłby po nią po prostu tak o biorąc coś gwiezdnowojennego spółki, to y, z jednej strony ona jest bardzo kompetentnie rozpisana, y, w tym sensie, że Scott, mam wrażenie, tutaj y, wszystkie podstawowe konteksty daje. Y, tak jak ja nie mm -hmm. czytałem ścieżki zemsty, tak cały wątek y, tego... Zdrady? Y, Zdrady, przepraszam, tak, ścieżki zdrady, będę się mylił pewnie. Tak jak nie czytałem właśnie tamtej powieści, tak wątek obojga kochanków martwych jest tutaj dosyć klarownie wyłożony, bitwa o Jeddę i jej cały kontekst też jest dosyć klarownie wyłożona i w zasadzie z tych głównych wątków to mam wrażenie, że tutaj jest w zasadzie pominięty tylko cały motyw konfliktu pomiędzy Iranem i Eronoch, no bo to gdzieś tam się przewija na, na pewnym etapie, ale to jest absolutne tło. Przy czym dla mnie, tak jak ja nie czytałem właśnie no połowy w zasadzie, no bo tak trochę wyszło, że połowy no tych nie czytałem. ale najważniejsze czytałeś do tej książki. Poza do tej książki czy... Czytałeś tak, tak. Bitfall tak. Jette, czytałeś komiksy Marvela, czytałeś mangę, która też nie jest istotna tutaj, po prostu ciekawostka, dostajemy podbudowę bardziej do mangi, eee, teraz by się fajnie mangę przeczytało, dlatego pewnie ona miała być na koniec fazy tak naprawdę. Mhm. Tak, tak, no bo manga kończy tę książkę, no, no to jest to... Co, bardzo, bardzo A kataklizm nie jest istotny, bo kataklizm rozgrywa się totalnie równolegle. E, ścieżka no jest istotna, czyli ty jednej książki nie czytałeś, która jest ważna e, dla, tego, dla tej tutaj konkretnej pozycji. Ale też nawiążę jeszcze do drugiej rzeczy, którą Ty rychło powiedziałeś. No, ja mam wrażenie, że ta powieść ona się właśnie bardzo dobrze sprawdza jako takie swoiste podsumowanie. Bo z jednej, tak. z jednej strony tutaj jest trochę nowych rzeczy, i też tak jak mówiliście, no jednak mamy rozbudowę pewnych wątków, to co Mam do ty powiedziałeś, w końcu dostajemy rozwiązanie zagadki i matki, i jej planu, motywacji stojących za nią i w zasadzie obudowę ścieżki i to i z perspektywy mardy i z perspektywy matki, więc to jest fajne, ale przez konstrukcję, no, ja miałem wrażenie, że to jest takie trochę podsumowanie na zasadzie takich, wiecie, najważniejszych punktów, tylko jeszcze z pewnym dodatkiem, więc z tego punktu widzenia. To poza częścią pierwszą, czyli Bitwą o GD, co zaraz jeszcze rozwinę, to ja uważam, że to jest naprawdę niezła książka i ona właśnie dosyć dobrze puentuje wydarzenia tej fazy, bo mam wrażenie, że ty ruchu dla odmiany postawiłeś takie pytanie i ja na nie odpowiem, na ile ta książka gdzieś tam kończy te, te wątki, które tutaj dostajemy, mhm. mi się wydaje, że ona to robi dobrze. Tutaj tak naprawdę w zawieszeniu zostaje niejako jedna rzecz i myślałem, że to będzie bardziej pociągnięte, no czyli sam wątek Mardy Ro w kontekście Marchiona i tego co widzieliśmy w pierwszej fazie to mhm. wrócę do tego na końcu bo to tylko pokazuje jak bardzo bez sensu był cały ten projekt tej fazy z tego punktu widzenia jak właśnie jakieś tam podbudowy do tego co, co widzieliśmy u Marchiona i Nihilów ale właśnie bo do tego bym chciał przejść do tego podziału na te trzy części i jak, jak wam się to podobało szczególnie właśnie te nowinki chociażby z wizytą na planecie X bo ja wam nawet napisałem coś takiego na początku, że jak gdzieś pod koniec byłem właśnie tej części pierwszej Bitwa o Jeddę, to tak się śmiałem parafrazując klasyczny mem, że wy to tak czytacie na poważnie, te wszystkie te książki, bo po prostu ja miałem wrażenie, że ta Bitwa o Jeddę to w zasadzie jest w dużej mierze mimo wszystko powtórka z komiksów czego ja chyba nigdy aż tak bardzo nie czyta, nie miałem takiego poczucia, wiecie, czytając czy książki i komiks, że streszczałem nam wydarzenia, które już gdzieś tam widzieliśmy. Bardzo niewiele rzeczy dołożonych I, i to był najsłabszy element. A później właśnie coś zaskoczyło, dostajemy sporo dosyć interesującej podbudowy, bo ja mam wrażenie, że i wątek Jany i Herolda, i wątek matki, która jest absolutnie kuriozalną i fatalną postacią, ale to też zaraz was o to jeszcze zapytam, jak wy ją czytacie. Mm -hmm. I y, wątek właśnie Mati i Oliwii, notabene bardzo akurat się ucieszyłem, że y, Mati i spółka wraca, bo, bo chwaliliśmy komiks y, przecież no za to, się że No trochę właśnie przekonaliśmy wykryował. w sumie do lektury, nie? Tak. Nie że nie wracają ukrywam, postaci tak. z komiksu. To są z najbardziej lubialne y, postacie, tak? To są te postacie, które się pojawiły w komiksie. No z wyłączeniem Oliwii, która... No, jest, bo jest, bo musi domknąć wątek. Ale Matti Tej Wildar no to są postaci, które się jak najbardziej y, lubi, nie? I które, które faktycznie wnoszą trochę światła do tej drugiej fazy, że tak powiem. No i tu, jak, jak wam się czytało tę powieść właśnie w tym podziale na te trzy wielkie y, wątki y, w ramach ścieżki? To może po kolei, bo jak o trzech wątkach zacznę gadać, to będę pół godziny gadał. Dla mnie ten pierwszy wątek nie był taki zły jak dla Ciebie. Ja lubię te słuchowiska, bardzo miło je wspominam, chyba dlatego, mhm. że słuchałem je, a nie czytałem. W sensie robiłem to równolegle, ale e, obcowanie z e, formą dźwiękową było dla mnie naprawdę przyjemne. Tak jak Bitwa o Jette była słabszą książką niż e, Nawałnica, tak mimo wszystko wspominam ją doskonale i ja nie zdążyłem się znudzić na tej pierwszej części, bo okej, okay, to jest powtórka z komiksów, ale komiksy też lubiłem, to jest powtórka trochę z Bitwy o Jetę, to się gdzieś tam dzieje obok, ale na tyle szybko mi się to czytało, że, yy, że ja miałem na tyle dobre wspomnienia zarówno z komiksów, jak i z słuchowiska, że naprawdę się mimo wszystko bawiłem przy tym dobrze, aczkolwiek, no tak jak mówisz, no lepsze jest, przynajmniej częściowo yy, to, co jest następstwem tego wątku, czyli właśnie widzimy tego Herolda w więzieniu, co tam się dalej z nim dzieje, jak on Został zdradzony przez matkę i yy, no, sprowadzony do roli kozła ofiarnego. Co tam jest z nim dalej? Ale tak jak mówię, też mamy minusy, bo na przykład zakończenie komiksu, w którym yy, postać jedna widzi dokładnie niwelatora i <śmiech> ona. To nie jest użytkownik mocy, więc on nie może sobie mhm. wmówić, że to jest wizja. No to zakończono to najprościej, jak można to urżnąć, czyli amnezją spowodowaną tymi, e, tymi artefaktami ascendentu, ruszczkami. No ale czy... bezimiennych to możemy sobie zostawić na koniec, bo to jest jeszcze <śmiech> głupsze, ja to, jak, ale... jak się weźmie pod uwagę weźmy kanały. Nie? będziemy poważnie 15 minut o tym gadać w każdej recenzji. No. no nie, to było durne raz i nie ma już e, co się nad tym pastwić. To jest tak samo durne tutaj. E, ode mnie krótko, ja prawie nie pamiętam tej pierwszej części. E, no, tam się pojawia Bokana, Werth e, zostaje zdradzony, e, trafia do pierdla, Jana zostaje zostawiona sama sobie. I tyle. Takie trzy, trzy główne punkty tej pierwszej części i w zasadzie można przejść dalej. Ta pierwsza część jest dla mnie ewidentnie rozbiegówką po całą resztę. Kilka kluczowych wydarzeń i tyle. I tak naprawdę nie pamiętam, co tam się jeszcze działo. Strzelam, że pewnie nic. I ta druga no i trzecia pod część podobają mi się. potem z... jest wątek drugiej różdżki, bardzo ważny w tej książce. To, to się tutaj znalazło po to, żeby streścić to, co było w komiksach, bo widać, zakładają, że nie każdy czyta komiksy. No tak, ale mówię, no to jest to, o czym już mówiliśmy na początku. No fajnie, że to jest jakoś zgrabnie zebrane, a z drugiej strony to. Przeskakujemy z medium do medium i sobie podsumowujemy to, co było, tak? Czyli można by kilkadziesiąt stron z tej książki wywalić i, i wiesz. I, I też byłoby ok dla tych, którzy czytali. Znaczy, Scott wydaje mi się, że generalnie potrzebował tej części, bo tutaj jest sporo takiej drobnicy, ja bym powiedział. No bo mamy wątek Mardy w kontekście nie wiem, chociażby Miecza Świetlnego, który no. będzie wracał przez całą książkę. Mamy wprowadzonego Bokane, który też jest bardzo ważną postacią w tym miejscu, więc ja rozumiem generalnie po co to było. No wydaje mi się, że można było skrócić to trochę albo inaczej to obudować, ale z drugiej strony to wtedy w ogóle byśmy mieli pewnie problem taki, że to by było mało autonomiczne, czy jeszcze mniej autonomiczne niż jest i, i z kolei by były pewnie narzekania, że właśnie jak ktoś nie czytał komiksów, to, to nie ogarnia, więc ja suma summarum rozumiem, akceptuję, ale mnie najbardziej chyba męczyło coś, co w ogóle dla mnie jest takim nadrzędnym minusem tej powieści, czyli właśnie wątek y, y, tych y kochanków, a w zasadzie kochanka Mardy, bo tej jej rozmowy z Kevmo to było taki poziom pretensjonalności i, i takiej, ja bym powiedział nawet nudy już w którymś momencie, bo to się międliło wszystko w kółko to samo, a tego było tak dużo, szczególnie właśnie mam wrażenie na początku, z, z oczywistych względów, że chyba mi się Bitwę o GD czytało właśnie głównie z tego powodu tak źle. I później było tego mniej i później jakoś to zaakceptowałem, nie? Znaczy, wiesz co, jeszcze co do zrozumienia, to z drugiej strony przy Horyzoncie Północy też nie czytaliśmy Star Wars Adventures, a nie mieliśmy problemu ze zrozumieniem. A w sumie, Chociaż... racja, no. No. <laughs> w sumie Także... racja, Także... Także dałoby pewnie radę wprowadzić krótką... Wiesz, większość tych książek z drugiej fazy zaczyna się od dwóch rozdziałów ekspozycji, które, w których bohaterowie streszczają, co się wydarzyło w innych książkach, więc to dałoby radę. Wystarczyłaby jedna rozmowa między e, Janą Rą na przykład, a matką o tym, co się stało z różdżką i tyle, nie? Ale to, tak mhm. jak mówię, mi to nie przeszkadzało. Natomiast Kevmo też mnie nie męczył, ale ogólnie my mamy inne spojrzenie na Mardę. Zupełnie inaczej na nas oddziałowywała, ale już na etapie pierwszej części widać było, że akurat z tym Scott średnio sobie radzi, bo bardzo często kończy rozdziały takim niby cliffhangerem, że myślałem, że teraz tutaj Kevmo do mnie przemówi, ale Kevmo zniknął. I to na takiej zasadzie, że już teraz jesteś bohaterko, sama sobie pozostawiona, tylko, że on na początku następnego rozdziału się pojawia i to jest tak kilka razy w tej całej książce, ale już na, pierwszy, na etapie tej pierwszej części to mi się rzuciło w oczy. Mhm. No, Kevmo czy Kor, tak? bo myślę, że tutaj można postawić znak równości w obu tych przypadkach. No bo. Ale jednak Kor trochę inaczej, wiesz? Bo Jana mhm, tak. jest po pierwsze lepszą postacią, po drugie ich miłość też była zupełnie inna i to, jak Kor skończyła, to też było zupełnie... No, to jakoś zupełnie inaczej odbierałem tak, no natomiast natomiast no, cały... Kor niż Mardę i Kevmo. Natomiast cały czas to jest, to jest budowane na tej takiej, nie wiem, mitologii, Wokół ewerenów, tak, czyli tym, że ewereni są w stanie rozmawiać ze swoimi bliskimi, ze zmarłymi, także, że faktycznie nawiązują kontakt z, z nieżyjącymi. Przy czym nie. Po prostu. To, to czekaj, to, to tak jest, czy nie? Że oni w, jakoś ja, tam dla mnie mogą, to było jasne, czy, czy że obu, w obu przypadkach to. Zresztą obie te bohaterki zdają ze z tego sprawę, że nie to jest wytwór wyobraźni, to jest wiesz podświadomość, tu nie ma żadnego mistycznego kontaktu z, z No nie, ale to, to jest przypisane do rasy, tak, bo ja myślałem, tak. że to jest po prostu taki zabieg nie, fabularny. Nie, nie, po było, po to było powiedziane, że to jest, to jest jedna z, jeden z powodów, dla których ludzie boją się Ewerenów. I że to jest taka, okay. taka fama i zaraz potem właśnie zarówno Mardę, jak i, jak i Jana zaczynają widzieć tych swoich e, umarłych okay. kochanków. więc natomiast do przypadkach... Madagasa, to czy oni się zabijali na potęgę? Tak. Dla ojca nie było obiadu i go zrzucali ze skały przecież, a później go widzieli całe życie? No właśnie, więc mówię, no to jest niby taka, taka legenda i tutaj... No one obie się tego boją, że tak będzie i w obu przypadkach to się dzieje, natomiast to jest jednak jakiś problem psychiczny obu bohaterek, a nie jakakolwiek mistyka. No nie, no bo ja tak właśnie to odebrałem, to teraz trochę mi wybiłaś argument, no bo jeżeli to by była jakaś cecha yy, rasowa, jakkolwiek źle by to brzmiało, no to ma to trochę sensu, że yy, nie jedna yy... i druga straciła kochankę, nie? Kochanka, tak, natomiast, yy, no mówię, tutaj akurat chodziło o to, że, no, mówię, to jest jakaś miejska legenda i to nie ma miejsca, ale one obie zaczynają gdzieś tam te swoje nieżyjące drugie połówki widzieć, więc, więc mówię, no takie pomieszanie po prostu tego, nie? Że próba jakiejś podbudowy tą mitologią, a później tak idziemy w stronę nie, nie, to twoja zwichrowana psycha po tym wszystkim, przez co przeszłaś. Okej, okay, no a to druga część, czyli bitwa o ścieżkę, gdzie mamy Kilka wątków, no bo mamy wątek Jany i Herolda i, i widzimy, że to Jana odpowiada za wyciągnięcie pomocnej ręki do Herolda właśnie. Widzimy, jak Marda i Matka w zasadzie się poróżniły, co doprowadza do tego, że Marda wyrusza ze Słonkiem i jego ekipą na Planetę X. Jak wam się ta odsłona podobała? No chociażby właśnie ze względu na te dwa główne wątki, czyli odwiedzenie Planety X, której wcześniej nie widzieliśmy w tej fazie i właśnie cały ten wątek Jany i Herolda, którzy się później pojawią na dalnie. To może tym razem yy, ja zacznę. Dwątek Jany i Herolda, okej, okay, no jest, y, oni muszą się pojawić y, na dalnie. dodatkowo dostajemy jeszcze y, Mati i Oliwie, które też muszą się mniej więcej w tym samym momencie na tej dalnie znaleźć, to zostaje wszystko splecione wątkiem tej y, chorej Reporterki. Żony Herolda? Nie, nie, A reporterki. nie, reporterki. Ta żona Herolda tak, tak, też tak. gdzieś tam się pojawia na, na krótką chwilę. Natomiast Ritz feracji to jest czy Farassi, Tak, ta reporterka, Tak, dokładnie. Chyba. Mhm. E, Więc mówię, no tutaj dostajemy ten, ten wątek. No, sam moment odbicia Herolda z, z więzienia wydaje się, powiedzmy, no nie wiem, fajny, ciekawy. To jest ten moment, gdzie są jakieś emocje, ale szczególnie mnie nie ani ziębił, ani grzał ten wątek z Janą i Heroldem. Natomiast dużo bardziej podobała mi się Planeta X. Sam moment dotarcia na tę planetę, przejście przez Woal i tutaj uświadomienie sobie, że gdyby nasi bohaterowie z wyprawy na Planetę X faktycznie ją odnaleźli, to marnie by skończyli. I dziwne swoją drogą, że nie pamiętali tego, że tam jest woal i że jednak to był spory wysiłek, żeby się na tej planecie znaleźć. To jakoś tam umknęło yy, twórcy. Natomiast bardzo mi się podoba sama planeta, to jak ona jest przedstawiona, czy te fragmenty, które mi widzimy. Tak? No bo to jest planeta, która wydaje się być bardzo bogata w moc, albo przynajmniej część, część tej planety wydaje się wręcz no, tętnić życiem, czy, czy tam nie... Może nie pojawia się spontanicznie życie ze względu na obecność mocy, ale ona tam jest niesamowicie silna. Rany się goją same. Wszyscy sobie czytają nawzajem w myślach, można by powiedzieć. I to jest, to jest bardzo fajnie poprowadzone. A z drugiej strony to, co fajnie zamyka ten wątek, to jest właśnie to, że te stwory, które odbierają moc, blokują użytkowni, użytkownikowi dostęp do niej, pochodzą właśnie z tej planety. Więc mi się ten motyw bardzo... Bardzo podobał, że bezimienni właśnie są z planety, która jest takim no, tętniącym sercem mocy, można powiedzieć. I, I to moim zdaniem. To ja troszeczkę fajnie... odwrotnie. A, widzisz. To ja troszeczkę odwrotnie, ale też nie do końca, bo z niektórymi rzeczami się zgadzam. Mi się wątek Jany. I Herolda podobał, bo to są dwie fajne postaci. Jana, która już w zasadzie ma odejść, ale chce pomóc temu Heroldowi i ostatecznie trafia, gdzie trafia. Tak jak mówię, to jest dla mnie ciekawsza postać niż Marda. Jej przeszłość score, która jest powiązana też z Heroldem przecież. Sam Herold, który jest fajnym wyznawcą, takim fanatycznie wierzącym, ale dostosowującym się do rozwoju sytuacji. E, bo przecież mamy tutaj też na rodziny ścieżkę zamkniętej pięści, ale to troszeczkę później, e, także ja ten wątek lubiłem. Natomiast Planeta X, sama planeta jak najbardziej, fajna. Naprawdę ciekawy wątek z bezimiennymi żyjącymi tam, z tym jak funkcjonuje ta planeta, z tym jak trzeba się do niej przedostać i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że tutaj też dostajemy, myślę, jakieś podprowadzenie pod trzecią fazę, bo tam przecież się pojawia jakiś tam obrońca, jakaś istota chyba... E, chyba walcząca z tymi bezimiennymi, nie wiem dokładnie, mhm. pamiętam już, ale tak. niestety ta część jest e, skażona e, tym, czym młodzieżówki stoją. Czyli dostajemy nagle z dupy e, bardzo silny wątek romantyczny, który na szczęście jest fabularnie uzasadniony, bo no, okazuje się, że planeta tak trochę działa na nich, ale zanim my to fabularne uzasadnienie dostajemy to naprawdę zęby bolą tak jak wielokrotnie się narzekało na te młodzieżowe związki, tak jak przy mm, Horyzoncie Północy narzekano wy narzekaliście, ja mówiłem, że dla mnie jest okej okay. tak tutaj to był chyba jedyny wątek który dla mnie nie był okej okay, bo to po prostu ja, ja zaciskałem zęby czytając te fragmenty między Mardą a Bokaną którzy y, tak się w sobie rozkochali nagle, tak ojoj, i jak to cudownie, aczkolwiek mówię, no podoba mi się, że to fabularnie jednak zostało wyjaśnione. Więc dostaliśmy, odhaczyliśmy na czekliście e, wątek podpowiedź młodzieżową, który w sumie. W... Fajnie został wyjaśniony i zapomniany ostatecznie, więc okej. Okay. Znaczy, to ja tutaj zdecydowanie tym team rychu, bo yes. ja zgadzam się z tym, co Ty Mando mówisz, że ten wątek romantyczny, no on jest źle napisany, czy źle napisany, no on po prostu jest taki właśnie bardzo z na wzięty, a jeszcze mówię ten Kevmo, który tam cały czas lata nad nimi jak po prostu kwiatek do kożucha, to jest w ogóle już, to, to mnie najbardziej męczyło, ale bardzo mi się podobało, że w końcu my trochę pobyliśmy na tej planecie X i mam wrażenie, że ta wizyta na tej planecie, ona dała Więcej podbudowy pod cały wątek bezimiennych i tego jak działają i jak są wykorzystywani niż cokolwiek co dostaliśmy w pierwszej czy w drugiej fazie, bo tak jak Rychu ty zauważasz, to jest... Bardzo ciekawy koncept, bo nagle się okazuje właśnie, że to jest planeta o tak yy, rozbudzonym poziomie mocy, mhm. że tam wszystko w zasadzie, yy, nie wiem, yy, samo się leczy, rozkwita, yy, zarasta jakoś w bujnie, yy, rośnie ponadprzeciętnie i tak dalej, tak dalej. I faktycznie z tej perspektywy to yy, trochę staje się jasne, jakby dlaczego te, te, ci bezimienni tak mogą funkcjonować czy, czy tak funkcjonują no bo one się po prostu Ty żywią, żywią mo mm -hmm. mocą nie? że to jest trochę na zasadzie ekosystemu, który musi pozostawać w równowadze mamy planetę, która ma rozbuchane właśnie te aspekty związane z mocą no więc mamy istoty, które się nią żywią to pamiętam, że z tymi y, leniwcami z Trauna, z tej pierwszej trylogii Zana, to też tak trochę było, nie pamiętam jak one się tam nazywały, y, y, że, że też, też właśnie one pochodziły z jakiejś takiej planety, gdzie się też żywiły mocą i to było podobne trochę uzasadnienie i to mi się naprawdę podoba, bo to jest coś, co trochę mi uzasadnia y, skąd to się wzięło, y, przy czym, tak jak mówimy o głupotkach w ramach tej drugiej fazy, no ja wam powiem, że całościowo, to to, że nagle tutaj się okazuje, że w zasadzie bezimienni to nie jest żaden wielki plan wielki pomysł, tylko, że to jest po prostu absolutny przypadek, bo Słonko przywiózł jajo z niwelatorem mm -hmm. z wyprawy na planetę X i nagle to, to wokół tego, czy na tym jednym jaju jest po prostu tak naprawdę cała Wielka Republika trochę ufundowana tak to no trochę absurdalne. przesadzając, ale tylko trochę, no ale, ale to jest po prostu głupie i absurdalne. absurdalne. Nie? Ja, ja próbowałem sobie to wyjaśniać, e, znaczy może nie to, bo tego nie jestem w stanie wyjaśnić, ale tak jak mówisz, jak działają bezimienni, bo ja do tej pory cały czas myślałem, że sam kontakt z bezimiennym sprawia, że Jedi zamieniają się w proch, a to tak nie jest. Ta książka jednak pokazuje, że tak to nie jest, e, że faktycznie czują strach, że źle z nimi, że mają jakieś wizje, ale wydaje mi się, że proces zamienienia w proch to jest jednak no jakaś, jakaś decyzja Bezimiennego, który w tym momencie w sposób psychiczny pożera daną osobę co widać chociażby w ostatniej scenie, gdzie Bezimienny wchodzi do pomieszczenia gdzie jest dwoje Jedi, dwoje użytkowników mocy oboje troszeczkę wariują, ale on atakuje tylko jedną z nich na którą zostaje skierowany ale właśnie to co mówisz bo no, za chwilę przejdziemy do spoilera, że matka jest użytkowniczką mocy i to, że ona dostała jajko, w którym nie wiedziała, co jest i sobie je wykluła i w ścieżce zdrady zabiła dwoje Jedi, nie wiedząc tak naprawdę, jak to działa, jest Absurdalne. Druga rzecz, to, że ona skądś wiedziała, jak działa różdżka, to jest dla mnie kolejna absurdalna rzecz. Eee, także... To jest przypadek też. No, to jest też u, u, przypadek. my to nie jest wyjaśnione w ogóle zupełnie. Tak, no, cały ten gdzieś funduszamy... to czytała w internecie. No, totalnie z. Z no ale skąd ona wiedziała, jak mm -hmm. działają bezimienni? Bo to ja sobie tak dopowiedziałem. A gdyby oni faktycznie sama ich obecność zabijała, to w tym momencie w finale ścieżki z, z, z zdrady um, ona też by zginęła i byłby koniec. No tu przez całą drugą fazę widzimy, że jej stan się pogarsza. Nie? Że ona no, jest bo, coraz... no bo nie ma dwóch różdżek, więc jakoś tam na nią oddziałuje. Nie jest w stanie... Po czym ona jest słabą użytkowniczką mocy, nie? Ta moc nie jest I w nie jakoś jest w stanie go w całości silna. kontrolować. W, mm -hmm. w momencie, gdy dostaje drugą część różdżki, ona ożywa. Także ona fizycznie też dostaje, bo niwelator chce ją skubnąć tam na obiadek, ale na tyle go kontroluje tą różdżką, że no, on so, no nie, no nie daje rady. No tylko, że skąd ona wiedziała na etapie początkowym, że ta różdżka powstrzyma e, niwelatora? To jednak wypadałoby chociaż w jednym zdaniu wyjaśnić, że znalazła jakieś tam, nie wiem, stare zapiski, yy, gdzieś coś przeanalizowała, a tu w ogóle nawet się nad tym nie pochylają, nie zatrzymują. Po prostu, różdżki działają, i tyle. Nieważne skąd bohaterowie o tym wiedzą, a wiesz, patrząc na finał tej pierwszej książki, to jest dosyć głupie. I mm -hmm. myślę, że w ogóle ja nie wiem, czy Różdżka blokuje. Ja myślę, że matka jest dlatego tak szalona, bo ona cały czas ma tę wizję też i to szaleństwo na nią też jakoś oddziałuje. Więc ja sobie to jestem w stanie uzasadnić, że przez całą fazę ona obcuje z bezimiennymi. Ale to, jak to się zapoczątkowało, jak to... Jak, jak to zbudowano ten fundament, jest dla mnie absurdalne po prostu. No tak, tym bardziej, że tutaj mamy nawet e, e, zasygnalizowane, że przecież ta pierwsza różdżka to pochodzi z jakiegoś tam skarbca rodzinnego i e, ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, a ja też próbowałem poczytać. Oni na chyba trafił kradli. Oni kradli no artefakty fakty he. mocy, mhm. żeby je uwolnić, żeby mieć je przy sobie, może też żeby sprzedawać, może stąd ma te Nie, Nie, no to jest powiedziane wprost, cały... żeby no. sprzedawać. To jest powiedziane tutaj wprost, że ale wiesz, ścieżka była bogata, ale nie bogata. celowali w mhm. daną rzecz, nie? Nie. Oni na chybiu trafił, kradli artefakty totalny, totalny jeden tutaj przypadek się okazał kluczowy, jeden artefakt. No tak, tylko że to, że on się okazał kluczowy, to mówię, ja próbowałem nawet doczytać, skąd oni nagle wiedzieli, że jest druga część i że na przykład jak oni połączą te różdżki, to wtedy to dopiero będzie ten efekt, o który im chodzi. No to jest dla mnie piramidalnie głupie, bo tak jak mówię, jak ja próbowałem doczytać, jeżeli ktoś bardziej, nie wiem, jeszcze czytał jakieś inne źródła i jest w stanie nam tutaj coś podpowiedzieć, to, to dajcie znać. No bo z tego, co ja próbowałem tam po Wikipediach i w internetach znaleźć, no to, to nie, to po prostu tak jest powiedziane, nie, że znaleźli jeden artefakt i, i, i jakoś się zorientowali, że jest drugi, szukali tego drugiego i, i tak to ma działać, także no to jest naprawdę bardzo duży dla mnie minus, to, że z jednej strony mamy bezimiennych i to jest jakoś tam uzasadnione, no ale ja jestem bardzo ciekaw, czy na przykład w trzeciej fazie, no bo to, co ty Mando mówisz, być może na przykład się okaże, że właśnie teraz Jedi się wybiorą na Planetę X po jakiegoś tam Predatora, który będzie polował na Bezimiennych. To jestem ciekaw, czy też wyjaśnią, jak to się stało, że właśnie powstała różdżka, która ich kontroluje, no bo według mnie to jest trochę bez sensu też, bo jednak tutaj samo istnienie tej Planety X i tego Voala raczej sugeruje, że no nikt wcześniej nie wiedział albo nawet jeżeli wiedział to była to wiedza naprawdę z gatunku tych tajemnych nie więc to, to, to dla mnie to samo istnienie A tego to nie artefaktu jest, tak, że jest, absurdalne. jest artefaktem ascendentu no ale nawet jeśli no to znaczy nawet no, jeśli, no tak Ruchu, tak nie? ale to pewnie gdzieś tam jakieś zapiski znajd Wiesz, no wytłumaczą to. W durnym... tym, bardziej, że, tym bardziej, że przecież my tu nawet nie wiemy, jak to działa, bo, bo to też jest trochę głupawe, że nagle, jak oni mają już różdżkę po prostu połączoną, no to ten niwelator to się zachowuje jak w zasadzie stresowany piesek. No. piesek no. I, i to, ale to tak dosłownie, nie? że one mu mówią, zrób to, a on idzie i robi, albo nie no rób jak tego. To jak mają i... obie różdżki. Ja w sumie dokładnie. nie pamiętam, jak było w końcówce pierwszego tomu, bo bo tam na sam koniec to Marda ma różdżkę. Dlatego ona została przewodniczką ścieżki. Jana. Więc ja nie pamiętam, czy w ogóle Marda. Nie, na koniec e, pierwszego tomu Jana kończy z różdżką. Nie Marda. Marda dostaje tę różdżkę później. Na koniec pierwszego tomu to Jana ma różdżkę. No dobra, nieważne, która ro, ważne, <śmiech> że matka jej nie miała. Więc w tym tak. momencie, a, a czy w momencie wyklucia jaja w ostatnim tomie to matka miała różdżkę, czy nadal to dopiero Jana wracała z różdżką. Nie, wiesz co, one, one się dowiadują w ten sposób. To jest w pierwszej książce powiedziane, teraz, teraz kojarzę. One się dowiadują w ten sposób, że Jana po prostu wydaje mu polecenia, czy jest go w stanie sobie podporządkować mając tę różdżkę, ale nie wiedzą do końca dlaczego i nazywają ją na początku właśnie, nie wiem, wybraną czy coś takiego. To jest na koniec pierwszego tomu już w tych scenach na elektrycznym spojrzeniu, które tam, które zamykają książkę. Więc oni się dowodują przypadkiem, bo Marta, Jana ma na niego wpływ. Czyli w momencie, jak pierwszy niwelator się wykluwa, to co? Nie, nic, nie ma różdżki? Matka też nie ma? Jana ma. Jana ma różdżkę, bo ją ukradła mhm. na zlecenie matki, tylko jej nie oddaje A, tej różdżki. To wszystko takie. No to dlaczego ten niwelator no, Natomiast nie druga różdżka matki? i połączenie różdżek i, i to, to sterowanie, to tu, tu nie ma. Tu jest bardzo dużo luk, natomiast mówię, to, że Jana jest w stanie w jakiś sposób sobie podporządkować niwelatora, jest faktycznie na koniec pierwszego na koniec pierwszego tomu dane, natomiast ja myślę, że my w trzeciej fazie... No ale nadal, wiesz, nadal nie wiedzieli o tym do punktu kluczowego, nie? Zgadza do się. Do punktu wyklucia. Skumali to w momencie, gdy się wykluł, więc po prostu arcyplan, nie. mamy jajko, nie wiemy z czym, bombę atomową trzymamy i nie wiemy, czy wybuchnie, ale a co tam? Przyciskamy przycisk. Zgadza się, to jest, to jest absolutnie z tyłka, natomiast mówię, no ten wątek faktycznie był w jakiś tam sposób wyjaśniony, ale wiecie, no nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy w trzeciej fazie dostali... Zaginiony dziennik kogoś, kto gdzieś tam to opisze, albo jakiś tam, kurczę, nie wiem, holokron. Aj, bardzo w to wątpię, bardzo, ale może. No wiecie, no, to łatanie dziur jest, jest akurat normalne w Wielkiej Republice. tak? O, o, zapomnieliśmy, to gdzieś dorzucimy. Więc zobaczymy, nie żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, to jest słabe, to jest z dupy, ale mówię, no może spróbują to jeszcze jak, jakoś załatać, ale no raczej tego nie naprawiam. No. Znaczy, bo To wszystko w wszystkim, ale to mogli nie kraść artefaktów, tylko zagrać w Totka, bo to jest jak trafić podwójną szóstkę tak naprawdę, się. bo nagle z, znajdują dwa kluczowe przedmioty, które ingerują tylko ze sobą, czyli jajo bezimiennego i różdżkę, która nim steruje po prostu w, w rękach tych samych postaci. No. Mhm. To jest naprawdę już deusek ex machina, jakich mało, no ale już możemy... No. To jak w, I to jeszcze w kluczowym momencie, nie? to tak jakby wyskoczyć z samolotu <grym> tak, tak. i liczyć, że akurat spadochron będzie spadał i go złapiesz. Nie? To trochę tak no. mniej więcej coś takiego. Dokładnie tak. Czasami dokładnie się tak. udaje, jak widać na przykładzie tej książki, czasami ten spadochron gdzieś tam się pojawia. Nie? To co, przechodzimy do trzeciej fazy? Która tak, nam czyli, to czy, mhm. czyli, czyli tak, czyli bitwa o dalne. No i teraz e, wymówiliście, że to się dzieje równolegle do kataklizmu. No to znów was pociągnę za język. No bo tutaj jesteśmy w zasadzie cały czas w bazie e, ścieżki. Mhm. E, no i ewentualnie w, tej, w tym miasteczku e, początkowo, które jest na dalnie, i, i w którym cały czas ścieżka też próbuje coś tam hachmęcić. Mhm. Znaczy, tak jak powiedzieliśmy, to, to jest tak naprawdę lepsze zakończenie całej fazy niż kataklizm. Bo kataklizm, okej, okay, ma może ważniejsze postaci dla całej fazy, które tam się gdzieś pojawiały, ale tutaj skupiamy się na tych na tych kilku, ale jednak no, no jednak w sumie ważniejszych. Ja nie i, i, i matce. I to się dzieje totalnie równolegle, bo w kataklizmie mamy bitwę na powierzchni, a w ścieżce tej drugiej, zemstwem zdrady. Mhm. Mamy tunele. I tak jak w kataklizmie matka znika z planszy, ja byłem przekonany, że po prostu odlatuje w momencie, gdy jeden z elementów jej planu się nie powiódł, czyli e, ściągnięcie matki e, tej pani, pani kanclerz. E, to się okazuje, że nie, że ona po prostu zaszyła się w tunelach i w zasadzie została zdegradowana do pionka, bo Marda stała się nową przywódczynią, powstała ścieżka zamkniętej pięści, która pojawia się trochę znikąd w kataklizmie, trochę jest to niezrozumiałe. Mhm. E, I tak naprawdę tę ten, ten najważ najważniejszą część e, drugiej fazy Wielkiej Republiki kończymy w tej książce, bo tam była walka z pionkiem. Z facetem, który gdzieś tam był e, jakimś dowódcą i został nagle mianowany głównym dowódcom, bo szefostwa nie ma. No tutaj się dowiadujemy, dlaczego nie ma, tak? No bo to, to, to nie jest pełen obraz, to, że matka się chowa w tych, w tych tunelach, no to jej wątek zostaje tutaj dość definitywnie zamknięty. Dowiadujemy się też sporo o motywacjach matki, które są chyba najbardziej z, z tyłka wziętym wątkiem w drugiej fazie i przewidywanym na pewno przeze mnie, zresztą gadaliśmy chyba o tym, yy, o tym nieraz. Yy, no, mamy w jakiś sposób to domknięcie tej relacji między Mardą a Janą i takie trochę głębsze spojrzenie na, na ten fanatyzm w ścieżce. Tak? Na to faktycznie, yy, co kieruje tymi, yy, tymi członkami ścieżki. W zasadzie nic poza ślepym fanatyzmem a jak to bywa w przypadku każdej sekty, no to na samym górze jest guru, który w bardzo wyrachowany sposób całą tą organizacją zarządza i tutaj widzimy dokładnie to samo, tak, że marda, którym, w którymś momencie wydaje się przejrzeć, przejrzeć na oczy, nadal wydaje się być absolutnie totalną, totalnie zaślepioną sekciarą, tak, i to jest ten wątek, który gdzieś tam mamy zarysowane. No i... Mamy konfrontację między kuzynkami, między Mardą a, a matką oraz między matką a, a Oliwią. To jest tak naprawdę, tutaj tych kulminacji no. mamy... To co pięć stron dostajemy kolejne, kolejną jakąś kulminację wątku, no bo dowiadujemy się. Nie wiem, to już możemy spoilerowo, chyba, chyba tak. Poczekaj, to, to, to tylko tak, to, to, to zaraz do spoilerów, to ja tylko krótko wam powiem, że ta część mi się w sumie bardzo podobała, bo to jest dużo ciekawych motywów, bo podobał mi się cały ten wątek z tym śledztwem dziennikarskim i z tym, że dziennikarka zostaje podtruta, co, co w zasadzie trochę nagle doprowadza do e, dziwacznej koalicji e, Jany, Herolda, e, Jedi i mieszkańców e, Dalny, e, ktu, którzy wszyscy z różnych powodów nagle otwierają oczy, że działania matki są nie okay. I to było coś, co mi się podobało. Podobał mi się wątek ten taki sekciarski, bo ja mam wrażenie, że tutaj mamy y, trzy różne podejścia do y, sekty, gdzie mamy na szczycie matkę, która jest po prostu manipulantką i cynikiem, y, która w zasadzie nie wiem, stworzyła, wygląda na to kult, żeby zaspokoić, zaspokoić swoje ego i, i to wszystko i wykorzystywała y, y, innych, manipulując nimi w bardzo ordynarny sposób. Y, mamy y, po drugiej stronie stronie Mardę, która jest z kolei dla mnie synonimem antypatycznej i niesympatycznej fanatyczki po prostu absolutnie ślepej na wszystko co się dzieje dookoła i na nie wiem, przysłowiowe prawdy wiary i dla mnie pośrodku jest trochę Herold, który no jest dla mnie interesującą postacią dlatego, że ja do końca go nie byłem w stanie przeczytać, bo on z jednej strony jest faktycznie fanatykiem, no chociażby widać to po tym, że bierze stronę Mardy w całym tym konflikcie, ale z drugiej strony ja miałem poczucie, że to jest chyba jedyna osoba, która... Szczerze i nieironicznie, te, tak użyję takiego sformułowania, wierzy chyba w to, że to postępowanie, ta idea ścieżki, czy to co teoretycznie za ścieżką stoi, czyli ta wolność mocy, że, że to ma sens. i, i, i to tak, jest Tak, ale co powoduje... też jednak wykorzystuje sytuację i to bardzo. A to na pewno no, Jak też. coś mhm. się zmienia i on się że tak może wejść, nie? wejść o dwa kroki wyżej to on to wykorzystuje, co już widać było na etapie pierwszego tomu tej dwuksiążkowej e, miniserii, gdy jego córka zginęła. A on jednak e, no, w, trochę, może nie tyle wykorzystał ten fakt, ale gdy nadarzyła się okazja, on nie rozpaczał, nie był w żałobie, bo mógł wejść dwa kroki wyżej w hierarchii ścieżki. Więc to też jest e, taka nieprzyjemna postać. No a Jana o mhm. tym wtedy wiedziała bo przecież oni tam, nie wiem, czy sobie pełne zrozumienia, spojrzenia posyłali, czy on wręcz jej powiedział, nie teraz, poczekajmy na odpowiedni moment. No przecież ona chciała z matką już się no wtedy rozprawić. No bo to matka rozprawić. zmanipulowała przecież i doprowadziła do śmierci jego córki i kochanki Jany. Tam. Tak, tak, więc ona chciała się z, od razu, od razu z, z nią wtedy rozprawić. On wtedy powiedział, nie teraz. Yy, a później znowu na sam koniec tak naprawdę yy, zostawił Janę na lodzie tak i prawie, prawie została tam stratowana, więc on jest no, ekstremalnym oportunistą i to było widać i, i mnie to szczerze mówiąc jakoś mocno nie zaskoczyło, że on znowu posta postanowił zagrać przede wszystkim na, na siebie. siebie. I nawet nie chodziło już o zemstę na matce, absolutnie. Po prostu chodziło o więcej znaczy... władzy. Ja bym tu po kolei przeszedł. Po pierwsze, mniej istotne, ale też fajne. Tutaj Jedi giną na potęgę, a w zasadzie nie tylko Jedi, a użytkownicy mm -hmm. mocy, którzy, których jak się okazuje tak. jest wiele po stronie ścieżki. E, w Kataklizmie tego tyle nie było. No w Kataklizmie mieliśmy na koniec gry na początku. No, po, pożegnanie troje Jedi plus tam kilku no-name'ów, którzy zginęli gdzieś w tle. E, tutaj mam wrażenie, jest tego więcej, bo też mamy więcej bezimiennych, którzy wtedy może i wyszli na powierzchnię, ale jakoś tak działali w mroku, że nikt za bardzo nie widział. A, a tutaj mm -hmm. oni działają trochę bardziej w tych podziemiach. E, po drugie, nie rozumiem dlaczego dalnianie nie lubią Jedi. Za a 200 to lat. chciałem <laughs> zostawić też na koniec, bo, bo to jest tak głupie dla Dowiem. mnie, się wow, nie? W trzeciej fazie spokojnie, spokojnie. No dobrze, dobrze, to, mo, to może nie rozwijajmy się. Bo to może nie rozwijajmy się, bo to jest ten. Bo ja tu, żeby nie, nie, nie zgubić wątków. Bo tu jednak te dwa wątki: Matka i Marda. Matka z jednej strony mi się to podoba ale tylko z jednej i to tej mniejszej, bo my się zastanawialiśmy przez długi czas, jaki w ogóle jest plan matki. O co chodzi ścieżce? Co oni chcą zrobić? No i tu nam w dość prosty sposób wyjaśniają, że ścieżka działa, jaki matka każe. Bo po pierwsze ma fanatyków, a jeżeli nie ma fanatyków zaślepionych i, yy, i wiernie oddanych, to steruje nimi mocą, bo chce się zemścić i chce swój własny plan wykonać. Jestem w stanie to kupić, bo jest to seria o sekcie i bardzo łatwo ładnie pokazuje, jak, jaka jest to manipulacja. Ale z drugiej strony dowiadujemy się, kim jest matka i ja trochę liczyłem, że to będzie powiązane z pozostałymi fazami. Jako, że matka mhm, jest czarnoskóra, ja no to zakładałem, że ona jest potom tą y, przodkinią y, staros, y, bo to chyba jedyna czarnoskóra postać, jaka była w pierwszej fazie i będzie pewnie w trzeciej. Nie wiem, czy to by było dobre, ale przynajmniej by nam to połączyło fazy. A tutaj zamykamy się w tej jednej konkretnej fazie, no okazuje się, że jest ona siostrą Olivii Zeveron, czyli bohaterki troszkę drugoplanowej z komiksów. Eee, i to nawet to nie było... ona tam jest na trzech kadrach, to jest... No, już samo to było, wiesz, dla mnie miałkie, że tak naprawdę zamykamy się w tej fazie, a druga rzecz, no sorry, bliźniaczki, e, które są użytkownikami mocy, jedna zostaje wcielona przez Jedi, druga nie i ma focha przez e, całe życie i teraz się I mści. Przerabialiśmy to w akolicie. W akolicie <grym> widzieliśmy. No, <grym> dokładnie, no, dokładnie. I, I tak jak ja akolite bardzo lubię. Ale lubi one ten chyba ten nie były bliźniaczkami, chyba była jakaś różnica w wieku, ale mogę się mylić. Nie, żeby to miało jakiekolwiek tak czy siak, znaczenie. dwie siostry. Dwie siostry, nieważne, foch, tak czy siak. I foch, że jej nie wzięli do zakonu. No, wątek, który dla mnie był... Mówię, yes, mówiłem tak. wam, że to będzie durne i to będzie coś na takiej zasadzie, tak jak, tak samo marda, której wiecie, no, źli daj chłopaka zabili, tak? Yy, znaczy, według mnie ja, ja, ja lepiej odbieram niż wy ale chcecie tu o matce coś jeszcze czy już się rozliczyliśmy nie, znaczy to, to ja, ja tylko powiem i, i przejdź do, do matki bo ciekawi mnie jak ją będziesz bronił bo dla mnie ta postać jest naprawdę nie do obrony bo w sensie ja mardy nie bronię bo Marda ma być taką postacią, której absolutnie nie polubimy przez całą książkę. To jest yy, mimo wszystko bardzo wierząca, bardzo naiwna postać, która na etapie tamtym rozdawała kwiatki, teraz robi różne rzeczy. I ona ma być taka, to ona jest ma fanatyczka. budzić takie reakcje. Ona też mnie wkurzała przez całą książkę, ale ja, mi się podobało, że ona mnie wkurza, bo czytałem o sekcie, wiedziałem, że Marda ma być tą postacią, z której tam narodzą się kiedyś nihilowie, już tam pallicho ale ja nawet liczyłem, że to będzie bardziej. Jak jest motyw moment, gdy Jana do niej podchodzi i jej próbuje powiedzieć, że za tym wszystkim stoi matka, a Marda wtedy odpala miecz i odcina jej rękę. I tamta ucieka. I, I ja nawet byłem za tym, żeby to się tak zakończyło, albo nawet jeszcze bardziej, gdy Marda ją dopadnie, to nie dopuści jej do słowa, nie da sobie przemówić, tylko ją po prostu zabije. To, że Marda ostatecznie przejrzała na oczy było dla mnie lekkim nawet rozczarowaniem podczas czytania, ale jest na tyle fanatycznie wierzącą osobą, że teraz założy nowy kult i ona absolutnie, ja jej nie lubiłem, to nie jest pozytywna postać, ja jej nie będę na tej zasadzie bronił, ale ja jej miałem nie lubić. I ja nie wiem, czy ona przejrzała na oczy, czy to nie był po prostu jakiś tam foch na matkę. Ona niby jej mówi tak, że przejrzała te, te A Znaczy wiesz, no, przejrzała, że matka jest tak zła, że matka wysyła dzieci, żeby podkładały bomby i no wysadziły tak. w zasadzie ścieżkę, nie? Ona była przekonana, że to Jana zrobiła, nie? Także to Ja, jest byłem, ten punkt ja byłem pewien, że mm -hmm. do końca tak to będzie, że ona będzie zaślepiona i, i, i że zacznie wręcz zabijać. Zabije swoją kuzynkę, bo będzie myślała, że jest tak, że do końca będzie żyła w tym zakłamaniu, no. Pod tym kątem przejrzała na oczy. Ale na ona że nie wierzyła... W, mm -hmm. w nauki ścieżki, że ona chce iść dalej, brnąć w to tak, dalej. Ona, ona nadal jest tym zaślepiona, nadal jest tym y, zmanipulowana mimo tam no, wielu wielu prób jakiegoś y, tłumaczenia przez y, przez różnych bohaterów, więc y, tak, ona widzi, y, że matka była manipulatorką, ale tylko po tym jednym y, po tym jednym wydarzeniu, tak? Po tych dzieciach podkładających bomby, tam nie było nic innego, co ją przez, zmusiło, czy, czy nakłoniło no do zmiany poglądów. Nie, i że nie, użytkowniczką mocy. Ona e... się brzydziła jednak. Jak ona się tak. dowiedziała, że Bokana jest użytkownikiem mocy, nawet delikatnym, to obrzydzenie do niego nie, nie, on nie, nie, Że e, on ją nie że on wywołał tę nie, nie, nie, był użytkownikiem mocy, tak naprawdę, nie, nie, nie, nie, to wychodzi nie, to, że on był użytkownikiem znaczy, mocy. nie, on był wrażliwy na nie, on był nie, nie, wrażliwy to, to było. No tak. No nie, ale chodzi tu o reakcję tak, tak, tak. Mardy, nie? Nieważne, czy był, czy nie był, jeżeli był, to bardzo delikatnym, ale reakcję Mardy, która e, potraktowała to jako zdradę, która zakładała, że manipuluje nią, e, która widziała w tym coś obrzydliwego. nie? I tutaj się dowiaduje, że, e, że w zasadzie prowadząca ten kult, założycielka, tak naprawdę robi to samo, więc, no więc, więc przyjrzała e, na oczy, No tak, ta, e, zobaczyła o wątki ten, ten cynizm e, matki, ale nadal jest zapatrzona w te. W te mm, w, w, to postrzeganie mocy jako czegoś złego, czy użytkowników mocy jako złych, tak? No bo moc, moc jest piękna, moc ma, moc ma być wolna, natomiast ona widzi, że matka tak naprawdę ściemniała, ale cały czas jednak leci w te nauki matki, które gdzieś tam były im wszystkim wpojone, tak? Że, że moc jest wykorzystywana i. I efekt motyla tak we wszechświecie, więc mówię, niby przegląda na oczy, ale tylko, tylko połowicznie. Tak? No, znowu, to, no. co, to co już powtarzaliście, jej się nie lubi, bo to jest po prostu skrajna fanatyczka. tak. To jest Takich bohaterów, mam wrażenie, się nie da polubić w żadnym wypadku, no bo oni jednak będą zaślepieni tym, tym swoim postrzeganiem świata całkowicie i jej, może na początku, może na początku ją się trochę lubi, jak ona jest jeszcze taką y, y, niewinną dziewczyną, dopiero co poznaje Kevma, gdzieś tam mamy ten koślawy wątek romantyczny, y, no ale wszystko później to jest po prostu coraz większa i coraz bardziej nas, narastająca frustracja, jak ona się tylko pojawia, to już po prostu mnie telepało. Jak tylko się pojawia jakiekolwiek jej przemyślenia, to mówię Jezus Maria znowu. Co znaczy, że jest chyba całkiem nieźle napisana. Skoro... No właśnie, ja bym z tym trochę polemizował, czy ja się nad tym zastanawiałem, bo ja ogólnie rozumiem podejście, które Ty Mando prezentujesz, że to miała być taka postać, okej, okay, ja to akceptuję, natomiast trochę jednak i nie wiem na ile to jest właśnie kwestia tego, że nie czytałem wszystkiego, a na ile po prostu to jest znów coś nad czym musimy przejść do porządku dziennego, bo, bo, bo tak, bo tak to zostało pomyślane mi trochę brakuje tutaj podbudowy dla tego fanatyzmu. W tym sensie, że dopóki matka była tą przywódczynią kultu i jakby można było właśnie brać na wiarę to, że nie wiem, że ona ich przekonała do tego, że właśnie te idee moc będzie wolna i tak dalej, że to jest coś, za czym warto podążać, to ja jeszcze mardę byłem w stanie kupić. Natomiast kiedy nagle się okazuje, że w zasadzie wszystkie te idee, ścieżki są o kant dupy rozbić, bo sama matka manipuluje mocą, a wycieczka na planetę X też jej dobitnie uświadomiła, że nie tylko matka, ale też wśród ścieżki są inni użytkownicy mocy, widzi to zresztą w tunelach, gdzie też ci przedstawiciele ścieżki też są czasem martwi, zabici przez bezimiennych, więc nagle ona powinna tu przejrzeć na oczy. Jakby dla mnie no, ale to ona takie... uważa, że to jest konsekwencja właśnie nadużywania mocy. To, że deszcze przyszły szybciej, to, że jest zagłada, to, że tyle ludzi umiera, że gdybyśmy tej mocy nie no ona w to cały czas wierzy. I teraz jeszcze w gnieździe nas nasrali w swoje gniazdo i takie są konsekwencje, więc ona chce nadal głosić te e, wierzenia, bo w to wierzy. No, no, no, no, no. no, no okej, okay. przy, przy, przyjmuję, nie będę z tym dyskutował, bo mówię, no ja mam z tym problem, ale pewnie taki, tak jak mówisz, miał być zamysł, natomiast jakby trochę zbierając takie nitki m, i po, po, podsumowując całą tę powieść, to wam od razu też m, powiem, co ja myślę i was Wypuszczę tutaj na, na pytanie, bo ty pan dopowiedziałeś, że cię trochę końcówka rozczarowała pod kątem wątku yy, yy, Mardy. Nie, nie, nie, nie. I... To nie, to jest złe słowo, chyba. Po prostu myślałem, że potoczy się inaczej, ale nadal jest to dla mnie ok. Okej, okay, znaczy nie, to, to, to tu się pewnie będziemy zgadzać, bo właśnie ja mam wrażenie, że na poziomie tej książki. To I w ogóle całej fazy to jest całkiem nawet zgrabnie do, dopięte wszystko. W sensie i mamy wyjaśnienie motywacji matki, możemy się zrzymać, że jest to kliszowe i głupawe, że, że siostry i że tutaj jedna sfoszona, więc będzie walczyć z drugą. W zasadzie trochę jest taka motywacja Marchiona, czy tak była przedstawiana, więc no to, to mamy powielenie po, po wielu latach podobnych mechanizmów. Wątek Mardy, no okej, okay, mówię, ja nie kupuję tego jej fanatyzmu, ale ja mam ogólnie problem z tego rodzaju fanatyzmem, więc to też nie, nie dziwota. Te pozostałe wątki ok. natomiast jakby dla mnie mm, są dwie rzeczy zastanawiające właśnie w kontekście tych, tych luk bo i czy takich ewentualnie nitek na przyszłość, no bo z jednej strony pojawia się nam postać tego Azlinarela czyli to jest ta postać z mangi, która, ja trochę nie wiem jakby dlaczego w tym momencie on jest postacią, która oszalała jako jedyna patrząc na tle Innych postaci, które miały styczności z bezimiennymi? To jest może jakby jedna inną rzecz. wrażliwość na, na moc. Pewnie to też gdzieś zostanie wyjaśnione, nie? No, to już po tej recenzji mangi, gdzie my tam zakładaliśmy, że jakiś bezimienny alfa się pojawi, to już potem w komentarzach napisałem, że w sumie każdy inaczej odbiera moc, każdy trochę inną wrażliwość ma. No, na niego tak podziałało. No, może. no, no może. tyle, no. Druga rzecz to jest wątek bezimiennych, bo tak jak mówię, ogólnie mi się podoba jak to zostało poprowadzone, natomiast ja sobie już wyszukałem i przypomniało mi się to, co mówiłem o trawnie, to były i salamiry i to odwrotnie. No tak. to, to, to były te zwierzęta, One które gasiły moc, gasiły moc, a gasiły moc dlatego, że żyły na planecie, gdzie żyły wąskry, czyli właśnie istoty, które um, żywiły się czy, uży, czy żywiły się na użytkownictwie Mocy. i teraz sobie tak pomyślałem, że to faktycznie zaczyna pachnieć jak, jak, jak taka kalka z tamtego motywu, no bo tutaj mamy sugestie, że tutaj jest jakaś podobna relacja, nie, że mamy istoty żerujące na użytkownikach mocy i mamy jakieś istoty, które z nimi walczą albo są w stanie je wygasić i trzeci, czy, czy dwa jeszcze wątki takie pod kątem przyszłości, które akurat trochę mnie rozczarowały, jeden jest dla mnie niezrozumiały, drugi jest dla mnie rozczarowaniem. Niezrozumiałe jest dla mnie to, co ty, mam dopowiedziałeś odnośnie mieszkańców Dalny. Przecież mieszkańcy Dalny walczą ramię w ramię z Jedi. I to walczą w sporej liczbie tych mieszkańców, więc ja absolutnie nie pojmuję dlaczego jest tak, że w pierwszej fazie mamy wyraźnie to powiedziane, przecież to jest jeden wątek jest w tej dziecięcej książce, to jest cały wątek który się opiera na tym, że właśnie mieszkańcy dalnie nienawidzą Jedi i to jest totalnie niezrozumiałe a jest to podwójnie głupie, bo nie dość, że widzimy mieszkańców dalnych którzy walczą ramię w ramię z Jedi wiedząc też, że nie wiem, że ścieżka wykupywała ich nieruchomości i jeszcze ich podtruwała to jeszcze cała masa mieszkańców dalny nieużytkowników mocy widzi bezimiennych. Więc po prostu dla mnie to, że jakimś cudem tych bezimiennych Joda dziwisz zamiot pod dywan na 150 lat, to jest po prostu naprawdę piramidalna bzdura. A w kontekście rozczarowania, to ja jednak Wam powiem, że trochę jestem rozczarowany, że ten wątek Mardy pod tym kątem nie został jakoś pociągnięty, bo dla mnie trochę jak widzę teraz jak to zostało poprowadzone i to jest pytanie i już wam oddaję głos do was czy, czy Wam jakby to trochę nie przeszkadza, że Marchion był prezentowany jako postać, która właśnie, nie wiem, pokona Jedi i, i, i była jakaś motywacja w nim zaszyta, czy taka sugestia motywacji właśnie z przyszłości i ja byłem naprawdę przekonany, że ta druga faza nam to jakoś podbuduje, a w zasadzie trochę to się roz, rozbija, rozmywa i to są trochę wątki rozłączne, no bo nawet jeżeli założymy, że Marda jakoś zaszczepiła. Po kilku pokoleniach te same, nie wiem, jakieś niechęć do Jedi u Marchiona, to nagle się okazuje, że to są zupełne rzeczy, takie mówię, rozłączne. No ona jakby nienawidzi Jedi nie dlatego, że, że nie wiem, że są źli, że ją oszukali, że cokolwiek innego. Tak jak Marchion się zdawał właśnie taką postacią, i ja myślałem, że to będzie jakaś taka motywacja osobista na zasadzie, nie wiem, zabili mi kotka. A tu nagle się okazuje, że mówię, ona jest fanatyczką, a on jest fanatykiem tylko z zupełnie inne strony i w zasadzie ta druga faza pod tym kątem, no to, to nie wiem, to tego wątku mogłoby nie być. I jej Jak zabili kotka i dlatego ona wychowała, czy stworzyła Nihilów, no bo tu już mamy przecież tą błyskawicę, tak? Tu już mamy Mardę rysującą tak, tak, no błyskawicę się na twarzy. To. Mhm. Zresztą nie tylko, o, nie tylko ona chyba finalnie. No ale to, to to, to, o czym gadaliśmy nieraz, motywacja matki absolutnie z, z tyłka i to się przekłada później na motywację w mardy i jest to trochę zabili mi kotka, no bo z jednej strony czuła się oszukana, a z drugiej strony dwóch facetów straciła przez, przez tę moc, to na pewno się pojawi jakiś kolejny. Tak? No skoro będzie w końcu marchion, to jeszcze jakiś pewnie Everen się gdzieś tam po drodze wyłoni, natomiast to chyba nawet o tym gadaliśmy, mam wrażenie, że tu nie ma bezpośredniego przełożenia z tego wątku na tamten, pewnie znowu, gdyba mi sobie dopowiadam, może dostaniemy jakieś lekkie dopełnienie tego w trzeciej fazie, kiedy będziemy mogli trochę bardziej spojrzeć na motywację Marchiona, albo dojdzie do jakiejś faktycznej konfrontacji między nim a Jedi, i jak każdy z Wol, wtedy będziemy mieli, wiecie, cały rozdział ekspozycji, Natomiast no, pełna zgoda, że to, to się wszystko rozmywa, przestaje kupy trzymać i jest coraz, coraz słabsze, im dalej brnęliśmy w to i, i jeszcze bardziej podważa sens istnienia drugiej fazy tak naprawdę, tak? bo to zakończenie, czy będziemy patrzyli na zakończenie mangi, czy kataklizmu, czy tej książki, ono nadal nic nie daje. Ono nadal nic nam nie daje w kontekście tego, co się będzie działo w y, trzeciej fazie. Absolutnie jedno z drugim się nie musi łączyć. Dopowiadamy sobie w tym momencie, co mogłoby być, ale ja tego w ogóle nie kupuję. Znaczy Patrząc na te dwa wątki, ja jestem w stanie zrozumieć to z niechęcią e, mieszkańców Dalny do Jedi, bo mija 200 lat, bo jakieś dwie grupy, tak naprawdę, no, gości, czy też najeźdźców przyjechały na planetę i spowodowały masakrę. Ścieżki nie ma od 200 lat, nikt o nich nie pamięta, Jedi cały czas są, a z pokolenia na pokolenie jest przekazywane, że y, kiedyś tam wielu... No, pojawili się na planecie i, zginęło i byli katalizatorem, tak? Podczas mhm. walki Jedi z y, fanatykami, no i jestem w stanie to zrozumieć, aczkolwiek nie kupuję tego, bo jeśli mi pierwsza faza wprowadza, że oni nienawidzą Jedi, to ja jednak wymagam, że pomimo tego, że minęło 200 lat, to żeby to jakoś mi w tym kierunku poszło i wyjaśniło, dlaczego tych Jedi, a nie takie tam takie tam sobie mm, dopisywanie e, 200 lat historii, ale to jest właśnie tutaj problem, te 200 lat e, różnicy czy 150, nie pamiętam, bo to nie są, wiesz, prequele, które wprowadzają do epizodów 4 6 i mogą faktycznie wprowadzić Prowadzić nas do tej historii. Tu mija wiele pokoleń. Nie ja wiem, tak naprawdę... chodzi mi o to, że to jest po prostu całkowicie zbędne w tym kontekście. To wszystko. ja mi się podoba zakończenie Mardy, że ona leci gdzieś i założy nowy kult. I teraz ona wychowa potomka, którego będzie wychowywać w tej nienawiści do Jedi. On wychowa kolejnego. To wszystko się przetworzy w końcu w oczekiwanie jak na telefon, jakiegoś. tak. Nie, w oczekiwanie na jakiegoś jednego, który wstanie i zadziała, tylko że no, ja się zgadzam, no, te 200 lat yy, sprawia, że druga faza jest zbędna absolutnie, bo ona nawet nam nie buduje fundamentu. Ona gdzieś tam robi pierwszą kreskę na planie, który doprowadzi nas do pierwszego szkicu, do ostatecznego planu, do próby zbudowania czegoś, więc ona w, w kontekście całości jest według mnie zbędna. Zbędna, ale no, jak inaczej to by się miało zakończyć? Co, że ona już zaczyna, już Nihilów tworzy, czy już, nie wiem, no, no, no, nie ma tu innej możliwości zakończenia. Już ich tworzy ona tak naprawdę, dalej, a historia ale... historia będzie trwała jeszcze wiele pokoleń. No ona już tych Nihilów, można powiedzieć, tworzy, czy to w zasadzie dostajemy jakieś zarysowanie. Znaczy, ja cały czas powtarzam, okej, okay, ta druga faza może być, natomiast nazywanie tego drugą fazą Wielkiej Republiki jest... Trochę na siłę, tak? Bo to mogliśmy zrobić tak naprawdę przed Wielką Republiką i. i, i. To też by się w jakiś sposób tam kleiło, jako zamknięta całość. Natomiast to przejście z tej drugiej do trzeciej jest miałkie i, i dla mnie to jest y, to jest trochę bez sensu. I... A teraz ile czasu będzie przypomnieć, kto jest kim? To jest teraz, no, jesteśmy no, w tym tak. momencie, o którym mówiliśmy dwa lata temu. Wiecie co, ja wam powiem tak, mi się ogólnie druga faza podobała, bo zakładam, że to już jest jedno z ostatecznych podsumowań. Jeżeli jeszcze kiedyś wrócimy do drugiej Nie, fazy, to już, jako już nigdy. nigdy ja, już, ja już mam dość drugiej fazy, ja chcę, żeby ona się skończyła. Nie no, zbiór opowiadań jeszcze może u nas wydadzą jakiś, nie pamiętam czy był. E, nieważne. Mi się druga faza ogólnie podobała jako mm -hmm. osobny twór. E, uważam, że w w tej drugiej części jest naprawdę fajnie zamykana, zaczyna się żonglowanie postaciami, coś co mi nie pasowało na początku, bo w pierwszej fazie te postaci jednak dużo szybciej i dużo bardziej zaczęły się gdzieś tam przecinać ze sobą w różnych historiach. My te postaci zapamiętaliśmy, a tutaj przez długi czas mówiliśmy, że to jest stand alone. Ten komiks to jest stand alone. Ten, ta książka to mogłaby być oderwana od reszty i to jest po prostu historyjka w, w tym uniwersum. A im bliżej końca, tym to się coraz bardziej zaczęło zazębiać i ta ostatnia książka, Ścieżka Zemsty, bardzo gruba, 512 stron młodzieżówki, e, łączy w sobie mnóstwo i całościowo, jak ja ją skończyłem czytać, to po pierwsze byłem zadowolony naprawdę z tej książki, bo to jest jedna z nielicznych książek z drugiej fazy, którą od początku się czyta dobrze, która nie ma 300 stron rozbiegówki, czy 400, czy 500 i końcówka nadrabia, tylko ją się od początku, nawet jeśli ta pierwsza część wam nie podeszła, to i tak ją się czyta szybko i dobrze. Pełna e, zgoda, to plus... jest 500 stron mięcha, które się bardzo szybko czyta, ja tę książkę no, skończyłem no, błyskawicznie. No, zupełnie nie jak w drugiej fazie, nie? Mm -hmm. Plus wiesz, no masz postaci z wszystkich mediów i całościowo jest to zamknięte. Lepiej, gorzej, w większości lepiej. Patrząc, wiesz, na osobny twór, drugą fazę jako osobny twór, są wątki pozamykane i jest okej. Okay. Dla mnie druga faza jest naprawdę bardzo fajna, bardzo mi się podobała, ale totalnie się zgadzam, że jakby jej nie było, to tylko szybciej zacząłbym trzecią i nie musiałbym sobie przypominać i bym się nie pogubił. Możliwe, mhm. że to odszczekam na etapie trzeciej. Znając życie odszczekam, ale na chwilę obecną do pominięcia. Do pominięcia patrząc na całość, bo jak chcecie mhm. fajną, fajną opowieść o sektach, to jak najbardziej. Znaczy to ja wam powiem, że dla mnie, jak nie czytałem całości, to uważam paradoksalnie, że ścieżka zdrady, nie, zemsty. Nie zapamiętam tego tytułu. To jest, to jest no, zemsty, gadamy o zemście. Tak. Tak, Ścieżka Zemsty to jest naprawdę bardzo udana książka. I bardzo dobrze mi ją się czytało, i ona jest dobrze zaplanowana. Bardzo dużo się dzieje, ma fajne postaci poza Mardą, ale ogólnie dobra, dobra powieść, Gwiezdnowojenna. Natomiast ja nawet się zbierałem, czy nie nagrać takiej lekkiej polemiki z Sewem, jak on nagrał u siebie, właśnie takie trochę podsumowanie czy, czy, czy pro, o problemach z drugą fazą, które część czytelników ma. I on tam wymieniał różne rzeczy. Ja z tymi problemami nie do końca się zgadzałem, bo właśnie ja mam poczucie, że Meritum problemów z tą, z tą drugą fazą jest związane z tym, że to jest formalnie druga faza. Bo to, co ty, Mando, mówisz, jak ja czytałem część tych rzeczy, ale komiks był fajny, słuchowisko było fajne, młodzieżówki, te, w sensie te dziecięce, no ta pierwsza to była taka sobie, ale ta, ta druga coś tam pierwsza starała się... zbudować. fajna jako przygodówka dla dzieci, druga była najgorszą książką o, w ogóle z Wyrotnie. Właśnie chciałem powiedzieć, że pomyliłem. Wyprawa do zagubionego miasta była ciekawszą książką, i w zasadzie to był jeden z niewielu takich stand-alone w ogóle w, w tych wszystkich książkach z Wielkiej Republiki. Więc jakby no jeszcze był Blade, czyli Ostrze, który też w to komiks był fajny sam w sobie, chociaż do drugiej fazy wnosił tak naprawdę bardzo niewiele, ale moim zdaniem to tutaj popełniono chyba taktycznie błąd z tym, że to powinien być po prostu preludium do tej wielkiej republiki. I wydaje mi się, że tu jest jeden z problemów z tym wszystkim, no bo tak jak Ty Mando mówisz, no teraz będziemy musieli sobie przypominać wiele rzeczy, a marketingowo jeżeli chciano to sprzedać jako właśnie drugą fazę tego projektu, jako coś, co Umówmy się, było cały czas nam prezentowane jako y, taka faza, taki y, część tego projektu, która nam da właśnie kontekst i dla pierwszej fazy i przygotuje nas w pewien sposób na trzecią fazę. Y, no, y, ja nie mam tej wiary w sobie, co ty mando, że będę to odszczekiwał, bo uważam trochę takie jak Rychu, ty mówisz, że z tej perspektywy jako nie faza, jako opowieść o, o sektach i jako jakaś tam zamknięta historia, która na tym poziomie się sprawdza, no bo myślę, że tu się zgodzimy, że całościowo to jak to zostało rozpisane to się sprawdza, to jako element projektu Wielka Republika, no na ten moment to... to ja bym powiedział, że nawet nie to, że jest zbędne tylko jest po prostu chybione, bo, bo po prostu większość tych rzeczy, które tutaj dostajemy jest na tym etapie albo nie wiem niejasna, albo głupia albo w zasadzie wewnętrznie sprzeczna i no, ja trochę nie mam w tej chwili wiary w to, że oni w ogóle to w trzeciej fazie na tym poziomie takim fabularnym i, i tych różnych łączników, że oni to jakoś sensownie poukładają, no ale ale no zobaczymy, co, co przyniesie trzecia faza tak naprawdę. No wiesz, to tylko elementy. Joda powie nagle, ja wiedziałem, i zrobi wprowadzenie, w, czyli streści nam to, co wiedział w, z drugiej fazy. Yy, druga część różki, którą zabrała Jana, odnajdą Jedi pewnie. Yy, no, no i, i ten obrońca na planetę X, Planety, żeby. X, no. Tak, no dokładnie. Nie, nie no, nazywać tego drugą książek. fazą, zrobić to wcześniej i wtedy to by miało ręce i nogi. Tak? Gdybyśmy dostali to jako pierwszą nazwijmy, to fazę ale, czy taką ale też podbudowę ale z drugiej strony wtedy by nie było zagadki z bezimiennymi a jednak mówmy się że to był ważny wątek w pierwszej no fazie tak ale, to, no, no tak ale to no tak ale to tyle tak to można był jakiś komiksik <grym> o tym <grym> zrobić i, i no albo i zrobić też, wiesz dwa porządku. pokolenia że marda jest babką która już na przykład ma matkę Yy, Marchiona i to tak bliżej, żeby można naprawdę no. zrobić, yy, że jesteśmy u progu wejścia, to może też by było lepsze. No, A 200 natomiast... lat, to przez 200 lat to, to, to się wszystko zatrze. No, więc, więc słabo, słabo i jeszcze raz słabo. No sorry, no to pod tym kątem. A w kontekście tych 200 lat to już tam nie, nie będę wam spoilerował, bo ja przez przypadek przygotowując się do tego nagrania dostałem takim ostrym spoilerem, który jest dla mnie tak piramidalnie głupi jeszcze w kontekście właśnie łącznika druga, trzecia faza, że, że wow. Ja wiem co to jest prostu... za łączniki, to jest durne, także mam nadzieję, że no. w miarę szybko o tym pogadamy. Tak, no miejmy nadzieję. Ja liczę tak już kończąc, bo nie wiem jak wy, że trzecia faza dostarczy, bo ja jednak bardzo dobrze wspominam pierwszą mhm. fazę tego projektu i naprawdę liczę, że tu będą fajne rzeczy, tym bardziej, że sporo sobie obiecuję po tym punkcie wyjścia, czyli Jedi w defensywie i mam nadzieję, że to będzie fajnie pokazane, żeby takie wiecie, dopiero odbudowa i morale i, i ogarnięcia sytuacji, no zobaczymy w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Mhm. No Czekamy ja już nie chcę. Także fazy. podsumowując, Naprawdę. sama druga faza nie jest zła, żeby to było jasne, przynajmniej moim zdaniem jest nawet całkiem niezła. Ale to jest, jest siedem niezła. książek, mhm. dwa komiksy, manga, e, i to jest oderwany twór już w tym momencie w Polsce 17-tomowego cyklu. E, komiksów, już nawet nie pamiętam, ile trzy mangi chyba w, i wszystko nienumerowane. E, także to był chybiony ruch, wprowadzanie tego w tym momencie, bo. Dostaniemy za chwilę 10 kolejnych książek, będzie ich 27 plus zbiory opowiadań, z czego środek tylko rozbija i jest, jest niepotrzebny dla całości, ale sam w sobie jest, jest fajny. No dobra, to panowie, dziękuję wam za dzisiejszą długą rozmowę. Dzięki. Dzięki również. No i mam nadzieję, że jak przełamaliśmy znowu lekko niemoc, to zaraz usłyszymy się przy okazji Gwiezdno Wojennych Komiksów. Na, na to wszyscy wspólnie liczmy. No, trzecia faza już za chwilę komiksowa. To za na pewno dni. będziemy mniej narzekać, jeśli wrócimy do komiksów. O, chyba, że nie będziemy wiedzieli, co się dzieje, kto jest kim <głos> i tak dalej też jest taka opcja ale to będziemy Dobra. narzekać znów na drugą fazę eee, no dobrze to jeszcze raz dziękuję dzięki, no, cześć. dzięki, do usłyszenia w przyszłości cześć cześć It's over. Nothing is over. Nothing. you just don't turn it off.